Favor fever. They're <laughs> here! Mm -hmm. You hear your sweetheart scream. She tells you why you don't believe her. She saw one in the bathroom. It's no lie. It's a zombie bird. Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co my rocznie, straszny, i tajemnicze znajdziesz na metropolitanblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 27 grudnia 2014 roku. Słuchacie właśnie dziewiątego odcinka nawiedzonego podcastu. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego goście specjalni. Ponownie są ze mną Mando i Jerry. Takim się spodobało tydzień temu, że postanowili zaszczycić Was raz jeszcze. Witam Was, koledzy. Witam Cię Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Ja również witam Ciebie, Szymas, i witam również wszystkich słuchaczy. Cześć. W związku z tym, że to ostatni podcast, ostatni nawiedzony podcast w tym roku kalendarzowym, postanowiliśmy wziąć na warsztat coś dość nietypowego. Jak być może pamiętacie z ubiegłotygodniowej zajawki, chodzi o film, no naprawdę specyficzny, nie pamiętam tego w 100%, jak to ostatnio ująłem, ale to najnowszy film debiutującego reżysera i film twórców dość specyficznych filmów, jak na przykład Wzgórza mają uda. tak Takie bardzo znane tytuły, bo na pewno każdemu się z czymś kojarzą. I do tego... No, no nie, no to jest po prostu film pod każdym zmianem specyficzny. Ze specyficzną kampanią reklamową, ze specyficzną fabułą, ze specyficznym podejściem do tej fabuły A chodzi o. Zombie verse. Zombie verse. Zombie verse. Zombie verse, baby. Po naszemu zombie. Lub też bobry zombie. <śles> Może nie <śles> Tak, trochę ciężko zacząć, gdy mamy taki temat. Może właśnie nim przejdziemy do samej fabuły, to powiedzcie, może jakie było wasze nastawienie, gdy w ogóle dowiedzieliście się o tym filmie? Gdy zobaczyliście ich tytuł, trailer i tak dalej, i tak dalej. Ja może nie powinienem się tak entuzjastycznie wypowiadać od samego początku, ale ja jak tylko zobaczyłem tytuł i trailer, to już byłem kupiony. Ale to wszystko przez to, że ja po pierwsze mam lekkiego fizia na punkcie Animal Attack, bo to w zasadzie ja zaczynałem przygodę z horrorem w ogóle od tego podgatunku. Pamiętam jak u cioci kiedyś na VHS-ie znalazłem jakiś film o krokodylu zabójcy w kanałach Nowego Jorku, którego wiecie, jak w Miejskiej Legendzie ktoś go tam spuścił w toalecie i on tam urósł i zjadał ludzi. No i później tego było całkiem sporo na, na mojej liście, a z drugiej strony też mam nieukrywaną słabość do właśnie takiego animalatach z lat 50. i 60. Wiecie, te wszystkie zabójcze ryjówki, mordercze krewetki inne tego rodzaju rzeczy. To są filmy, które jak dla mnie przynajmniej mają bardzo dużo takiego specyficznego uroku. I tak od samego początku jak zobaczyłem ten trailer i ten tytuł, to, to miałem takie nieodparte wrażenie, że twórcy właśnie celują dokładnie w coś takiego. A Ty Mando? Ja jakimś fanem Animal Attack nigdy nie byłem, ale jestem fanem filmów o zombie, więc połowicznie też trafiało w mój gust. Ten film zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie od samego początku już na etapie właśnie kampanii promocyjnej, o czym wspomniałeś. Może jakoś przesadnie, optymistycznie nie byłem nastawiony, bo wiem, że to bardzo często kończy się tylko na tej kampanii fajnej a też ostatnio nie śledziłem jakoś dokonań telewizji sci-fi czy studia Asylum. Nie oglądałem jak do tej pory Sharknado, którym jarała się cała Polska. Także też do końca nie wiedziałem czego się spodziewać, ale kampania zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, bo to była naprawdę rewelacyjna kampania. Po pierwsze bajeczny tytuł, po drugie plakaty, które parodiowały Oscarowe hity. Po trzecie, cytaty na plakatach, no, z, z kapitalnym dystansem. Naprawdę, naprawdę cytaty, oceny, gwiazdki rewelacyjne są. To pewnie Szyma spodlinkuje pod odcinkiem. Jak ktoś nie widział, będzie sobie mógł zobaczyć. Tak, właśnie mamy trzy plakaty nawiązujące stylistyką do plakatów American Hustle, Her i grawitacji i rzeczywiście najlepiej będzie jeżeli wrzucimy je pod postem i każdy je sobie sam obejrzy ja w sumie dowiedziałem się o tym filmie chyba od ciebie Mando znaczy wcześniej słyszałem coś o nim gdzieś mi tytuł przemknął ale nie widziałem, że nie było jeszcze wtedy ani trailera, niczego innego dopiero gdy ty mi o nim wspomniałeś obejrzałem sobie trailer i już jak sobie pomyślałem, Boże, co to jest, ale z drugiej strony to jest tak szurnięte, to jest tak szalone, że zarazem intryguje, tak? I człowiek sobie myśli, oglądałem już tyle krapu w życiu, że w sumie to nawet jak to będzie złe, bardzo złe, no to i tak to przeżyje, a w sumie to jest tak szalone, że no powinno się to znać. Żeby było zabawniej, film o jak zombie, reklamowany właśnie w tak intrygujący, oryginalny sposób, od producentów American Pie kabin, fever kręgu, no zapowiadało się nieźle. I cóż, w końcu zasiedliśmy do tego seansu, tak? Może teraz słówko o fabule. Ogólnie mamy domek w głębi lasu. You hear your Saw napalonych, młodych, dwudziestokilkuletnich osób, które jadą sobie do tego domku w lasu, i tam napotykają tytułowe Bobby zombie. Zombie Zombie zamknie zamknie A cheerful gang of college students Think Chyba nie trzeba więcej dodawać, bo mniej więcej wiadomo, czego można się spodziewać. Film w moim odczuciu... Znaczy, to nie jest dobry film. Nie można powiedzieć, że to jest dobre kino. To jest zły film, ale ma w sobie dużo roku. Może, nie wiem, zacznijmy od samych tytułowych Bobrów. Jak wam się podobało to, co zrobiono z tym motywem, to, jak przedstawiono te bawy? Ostatnio taki dość popularny zwrot, który nie wiem za bardzo, co oznacza, praktyczne efekty specjalne, czyli, czyli bardzo analogowe efekty. No, wyglądało to dość pociesznie, chociaż mimika ząbrów całkiem straszna. No to jest w ogóle te efekty specjalne, to jest ciekawa rzecz, bo jak ja się zorientowałem, że to jest wszystko w stu procentach właśnie analogowe, czy, czy jak to Mando słusznie zauważyłeś, robiący karierę ostatnio termin, czyli praktyczne efekty specjalne i zostały wykorzystane w tym filmie, to ja sobie sprawdziłem, kto je robił i to się okazuje, że firma, która jakby stoi za tym wszystkim, to jest firma, która ma pokaźne portfolio, jeżeli chodzi o hollywoodzkie hity. Oni robili m.in. do y, Jestem Legendą, do 300, do, do ostatniego Samuraja na przykład efekty specjalne, więc to, to nie są ludzie, którzy się nie znają na rzeczy i moim zdaniem te efekty są świetne, dlatego że, że to, to miało chyba w, za, w założeniach też się odwoływać właśnie do... Do tego, co, co kiedyś w takich oldschoolowych filmach było prezentowane, jeżeli chodzi właśnie o takie jakieś tam siedziczałe zwierzęta czy jakieś takie potwory. I to na tym poziomie, moim zdaniem, to bardzo dobrze działało i, i się sprawdzało. Oczywiście to to nie wygląda specjalnie naturalistycznie. Jeżeli ktoś się spodziewa tutaj um, bobrów, które będą wyglądały perfekcyjnie, po prostu tak jak w naturze, no to się pewnie zawiedzie. Nie? To to widać, że to jest wszystko szyte grubymi nićmi, dosłownie. dosłownie ale, ale po prostu no to działa w mojej ocenie po prostu fantastycznie. What is that? Looks like a beaver dam. Oh, I want to see a beaver. They're so adorable. Yeah, well, don't get your hopes up. I'm pretty sure they're nocturnal. Where'd you learn that? Wikipedia? I learned it from living in Indiana, which means that you should know it too. Well, I know is our fat rats with big, stupid-ass teeth. Nice ale mi się wydaje, to znaczy ja jestem nawet przekonany, że to był celowy zabieg, żeby te ząbry wyglądały w taki sposób, no jeżeli robi się ty, film pod tytułem zombry, to raczej widz będzie oczekiwał te, takiego konkretnego kina, zresztą te efekty w późniejszej części filmu na mnie robiły wrażenie dużo, dużo lepsze i, i w ogóle ten film w późniejszej części zrobił się yy, do, do nawet momentami całkiem straszny, o czym, o czym więcej za chwilę, ale chodzi o to, że ta ta, ta cała pokraczność tych potworków, no to była na 100% zamierzona i, i, i celowo tak wykonana w taki sposób. Też się z tym zgadzam, zwłaszcza, że z jednej strony widzimy taką a la kukłę zombra, tak, czyli bobra z jakimiś tam martwymi oczami i zakrwawionymi zębami, biskami, i ta kukła się trzęsie, tak, porusza się strasznie naturalnie, ale z drugiej strony, gdy na przykład Potem y, mamy taką scenę, gdzie mamy takiego już zombra dość zużytego, tak to nazwijmy, takiego pociętego i tak dalej. To te efekty tych jego wnętrzności są zrobione naprawdę profesjonalnie i to tak właśnie kontrastuje wręcz ze sobą, że z jednej strony mamy taką trzęsącą się kokiełkę z dziwnymi odgłosami w tle, a z drugiej strony później te efekty są takie, no w sumie na nie na najgorszym poziomie i rzeczywiście. Y, Czasami to bawi, bo na przykład pierwsze pojawienia się tych ząbków, gdy one tak się bo po prostu nie mogłem wytrzymać ze śmiechu, gdy mamy na przykład scenę, gdy jedna z bohaterek siedzi na stole z nożem, z rozłożonymi nogami, a ten zombry się do niej zbliża, tak powolutku trzęsąc się. No i ja, ja aż naprawdę patrzałem, czy tam nie będzie widać ręki z stołu trzymającej tego, tego ząbra, czy nie będzie gdzieś kciuk wystawał I... pana, który steruje, właśnie steruje w cudzysłowie I... tym ząbrem. Ja też ja czasem więc przewijałem i tak mówię, czy tu coś? Nie, nie, nie. I chyba jednak nie ale to po prostu wygląda komicznie, czy w ogóle, gdy bohaterowie później, gdy już tych ząbrów jest trochę więcej, sytuacja jest dość krytyczna i ząbry wbijają się do domu przez okno, a bohaterowie dźgają je nożem. Wygląda tak komicznie, tak machają tym nożem praktycznie w powietrzu, żeby tej kupiełki nie uszkodzić, chyba. <gląda> Ta kupiełka się trzęsie. No, <gląda> śmieszna, ale fajna sprawa. Mi się podobało strasznie też wykorzystanie tych ząbrów, w tym sensie, że starano się chyba unikać właśnie takiej bezpośredniej konfrontacji, żeby ograniczyć no, jakby to, że to będzie widać, że to jest po prostu kukiełka. I tu było parę fajnych patentów, jak na przykład właśnie w tym domku, jak już było ich tak dużo, jak one na przykład się tam przybijały z podłogi, albo jakieś taki wykorzystanie takiego nie, nie chaotycznego, ale takiego montażu w zbliżeniach, gdzie, gdzie to z jednej strony było mocno dynamiczne, a z drugiej strony ograniczało nam pole widzenia tak, że jakby niespecjalnie było cokolwiek widać taką sztuczność, jak wiecie, jak na przykład właśnie w tej pierwszej scenie tam pod prysznicem, gdzie on nagle tam atakuje po prostu i to, to się prezentowało nieźle to hmm. wiecie, to Mando wspomniałeś o, o stacji Syfy albo Asylum to na przykład te efekty to, to jeżeli ktoś by się zastanawiał na przykład nad tym, czy efekty właśnie te takie analogowe i praktyczne to się zestarzały czy, i czy lepiej korzystać z CGI, no to masz żywy dowód na to, że, że nawet po prostu tak pocieśnie zrobione efekty specjalne będą wyglądały lepiej, będą się prezentowały lepiej niż jakieś tam słabe CGI, nie? a podejrzewam, że kosztowo wypada to porównywalnie. Tak mi się wydaje, że to, to patrząc na to, że, że na przykład te zombry miały budżet jakiś absolutnie mikroskopijny i udało się to zrobić, no to, to pewnie tak zakładam, że to mówię, że to też nie wymaga jakichś holendarnych nakładów finansowych, żeby sobie zatrudnić właśnie jakąś sensowną ekipę, która, która po prostu takie efekty praktyczne wykonaj, które będą jakoś tam fajnie się prezentowały. Dokładnie i prawda jest taka, że jeżeli już coś wypada sztucznie, to to jest celowo tak zrobione, bo prawda jest taka, że te kogieł wcale nie musiały się tak trząść na przykład, że te sceny z nożem nie musiały wyglądać tak, to zostało tak wyreżyserowane, aby jednak czasami wypadało to sztucznie i po prostu zabawnie, tak, bo to jednak jest komedia z elementami horroru, czy horror z elementami komedii, a nie czysto gatunkowe dzieło someone in there? <laughs> Buck, I swear to God, I'm gonna stick that bat up here. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh God, What? What? What? What? What? What? Ja nawiążę może do, do tej reżyserii, bo mi się wydaje, że jak to na dzieło kogoś, kto chyba jest debiutantem, bo tak, tak, z tego tak. co wyczytałem, to chyba nie ma jakichś specjalnych dokonań na swoim koncie, to ten film jest całkiem sprawnie poprowadzony i wyreżyserowany. W tym sensie, że, że tutaj naprawdę jest parę takich ciekawych jakichś tam ujęć. Widać, że jest to w przemyślany sposób poprowadzone. Nawet jak gdzieś tam to się prezentuje, no, niespecjalnie okazale, to to nie wynika z tego, że, że, po prostu coś zostało spieprzone, tylko, tylko wydaje mi się, że to jest jakiś tam celowy zamiar. A tutaj nieraz takie jakieś patenty, jak na przykład właśnie znowu ta subiektywna kamera, gdzie tam widzimy oczami bobrów na przykład te, te dziewczyny na teratwie Albo jakieś te niektóre sceny sceny walk, plus na przykład właśnie ta cała końcówka, gdzie, gdzie mamy parę zaskoczeń, bo ja wam powiem szczerze, że to zabrzmi, no trochę pewnie niektórzy z niedowierzaniem będą tego słuchać, bo zabrzmi to co najmniej dziwnie, ale ja się dałem zaskoczyć parę razy w tym filmie. Jak na przykład, wiecie, tam w końcówce się trochę zmienia zmienia klimat i, i dostajemy jeszcze zupełnie zupełnie inne... Mm, zupełnie inny, inną historię, można powiedzieć, niż się spodziewaliśmy. E, więc, więc po prostu to widać było, że ktoś miał pomysł na ten film i, i naprawdę udało mu się bardzo sprawnie to poprowadzić. A co więcej, to co wspomniałeś, Szymas, o tym, że to jest komedia z elementami horroru, to to też moim zdaniem było bardzo fajnie poprowadzone i tak zrównoważone i zbalansowane. Że, ja nie miałem poczucia, że oglądam po prostu jakąś taką totalną zgrywę, tylko i aktorzy, i jakby całość była poprowadzona w ten sposób, że to miało bawić widza, ale ten film był zrobiony, tak mam wrażenie, na poważnie, nie? w sensie, że ci aktorzy grali tak, jakby to było na poważnie, tu nie było czuć czegoś takiego, że, że po prostu oni walczą z kukiełkami i że po prostu mają poczucie, że walczą z kukiełkami, tylko mimo, że tam oczywiście nie ma próżno się spodziewać jakichś tam wybitnych kreacji aktorskich, no nikt tego chyba nie oczekuje po, po bobrach zombie, no to mi się wydaje, że tutaj też pod tym kątem to to po prostu bardzo fajnie wypadło. Ale też ci aktorzy mieli tak proste role, że, że bardzo dobrze się w nie wcielili. Ale ja Ciebie doskonale rozumiem, bo ta końcówka była świetna i ona mogła zaskoczyć. Ja niestety sobie dzisiaj ją zaspoilerowałem, bo w trakcie seansu googlowałem plakaty i trafiłem na zdjęcia właśnie z końcówki. Ale ja chcę powiedzieć, że ten film mnie ogólnie zaskoczył jakością, bo ja się nastawiałem na taki naprawdę kawał kupy. No, no, no, na coś, przy czym się tak naprawdę wynudzę, A on był, on był bardzo dynamiczny, był... Krótki, taki film powinien być krótki. On miał 70 minut odliczając napisy i, i wpadki z planu yy, po napisach. I, i był bardzo dobrze właśnie poprowadzony, bo wiesz, bardzo często takie filmy powstają na zasadzie, o mamy pomysł, zrobimy film o, o bobrach zombie I, i tak naprawdę to jest jedyny pomysł na cały film i oglądasz 90 minut nudy wykonanej na podstawie jakiegoś zabawnego, fajnego pomysłu, a tutaj to się rozwija, to ewoluuje i, i, to, i to robi się naprawdę fajne i ta końcówka nie, nie, nawet nie tylko zaskakuje, co, co jest niezła, bo charakteryzacja w tej końcówce jest naprawdę bardzo fajna i i, i, I to się ogląda naprawdę dobrze, a do tego jest, jest całkiem przemyślany humor. Okej, okay, pierwsza scena pokazuje nam taki dość prostacki humor, chociaż chociaż ona mnie cholernie rozbawiła, szczególnie jak łączy się klamrom z finałem, no po prostu ja, ja, ja się kulałem ze śmiechu na ostatniej scenie, ale... Ale tutaj masz y, masę innych ciekawych rzeczy. Jak, jak oni y, zabijają y, drzwi i okna w domu, czyli scena taka trochę parodiująca, nie wiem, ptaki Hitchcocka, noc żywych trupów Romero i, i zabijają te okna i, i nagle bobry wpadają, a, a, a ta laska do tego kolesia, ale ty wiesz, że to są bobry i one jedzą drewno. A tu <grym> no. to no. tak, takiego humoru słownego było, było całkiem... O w ogóle, sorry, będzie słychać niestety młodego w tle, bo tak go przechwaliłem. No to co, to taki, taki ząbr. No ale położę no, na tak. początku, ale hu humoru słownego to tu w ogóle było trochę, trochę fajnego, bo na przykład to, to ja się zgadzam, że ta pierwsza scena była może prostacka, ale tam był w ogóle bardzo fajny dialog, z którym już na tym etapie tego dialogu mnie rozbawił, taka, taka po prostu dyskusja tych dwóch kolesi, jakichś takich redneków, po prostu mega zabawna i właśnie z, z fajną klamrą na sam koniec, ale później przecież dostajemy zaraz jedną z pierwszych scen z tą sąsiadką, gdzie <grym> też jest taki humor w dialogu, gdzie to jest tak podane, wiecie, zupełnie na poważnie, a przez to też fajnie wypada, jak ona tam na przykład mówi o tej swojej córce. None of us have had sex Ever. Yeah. Oh, it's okay, Mary. My daughter's a total fucking bitch too, a real whore. Sometimes she brings people home I don't even know what sex they are, and I'm not saying anything negative about them. I'm a very, very liberal woman, but my daughter is a real piece of work and not that attractive. I jakieś tam inne historie i tutaj, no mówię, na każdym kroku to, co ty mówisz, Mando, że ten film zaskakuje jakością, bo on zaskakuje jakością, po prostu jeżeli ktoś się spodziewa, że po tytule na przykład, czy po, po takim schemacie ogólnym tego, że, że to będzie coś pokroju Asylum, które, umówmy się, że pomijając wszystkie wady Asylum, to dla mnie jest jedna podstawowa kwestia, te filmy są po prostu nudne. One bazują, no na właśnie na jakimś jednym pomyśle od czapy, tak jak, nie wiem, na przykład był Boa kontra Python albo jest teraz to Sharknado, no to są filmy takie, gdzie jak widzisz tytuł, to myślisz, o, to będzie za po czym masz po prostu wszystko bazujące na jednym pomyśle, który zużywa się po 10-15 minutach i po jednej no, scenie no. Z, tak, z takim potworem jednym, czy drugim, czy z jakimś tam takim elementem wykorzystanym właśnie, który jest głównym takim haczykiem promocyjnym, to masz po prostu snujących się aktorów bez, bez celu, tak żeby ten budżet był ograniczony do absolutnego minimum. I to się po prostu ogląda Źle, nawet właśnie nie dlatego, że to jest złe kino, a jest złe kino, tylko po prostu dlatego, że ono nie ma nic specjalnie do zaoferowania i, i naprawdę no, w trakcie seansu możesz trzy razy umrzeć z nudów, bo te filmy są po prostu za długie i, i nieciekawe, a tutaj ten film jest krótki, jest fajnie poprowadzony, ma jakiś pomysł na siebie, jest fajnie z, z, zbalansowany właśnie humor z tym horrorem, fajnie wykonany, Fajnie zagrany, wiadomo, to nie są żadne jakieś tam specjalnie rozwijające się postacie, bardzo proste i schematyczne, ale no to po prostu wszystko, można powiedzieć, daje nam taką mieszankę, która jest zdecydowanie czymś więcej, niż by człowiek oczekiwał po prostu podchodzę do, do seansu. Tym oh, film daje nam dużo więcej. I właśnie co do samego humoru. Z jednej strony, tak, te żarty często naprawdę są niskich lotów, ale ja też muszę przyznać, że bardzo często się śmiałem na tym filmie i to bardzo często śmiałem się w głos. A jednak, raczej mi się to na filmach grozy, nawet tych komediowych, nie zdarza, nie licząc takich naprawdę perełek. Tak jak mówi się, z jednej strony te ciągłe aluzje do bobrów, do oglądania bobra, chochania bobra i wszystkiego innego, co się z tym wiąże. Z drugiej strony ci panowie z początku. Ta scena opiera się o na tych głupich gagach i nie wiem, czy też tak to odebraliście, ale w tych końcowych wypadkach z planu mamy zupełnie inne dialogi z nimi. Ja mam wrażenie, że oni chyba nakręcili po prostu całą masę takich spontanicznych mniej lub bardziej scenek. Komediori po prostu na koniec wybrali sobie te, które im się najbardziej spodobały. Też się zastanawiałem, czemu tyle wypadło, właśnie oglądając te końcowe, czemu tyle, tyle żartów z nimi akurat wypadło. Czyli tak naprawdę tych żartów tam być może było jeszcze więcej. Oni po prostu wybrali to, co ich zdaniem było najlepsze. Fajna sprawa. Mamy też masę takich scen z komizmem jakimś sytuacyjnym, jak na przykład to właśnie zabijanie drzwi, ktoś nie może wejść, potem ten komentarz, że przecież ej, bobry jadą drewno. Mamy, nie wiem, mój ulubiony one-liner Beaver Fever. Beaver Beaver Fever hit. Beaver Fever <laughs> Czyli tam bobsza gorączka. Beaver Fever to w ogóle... Jak to się pojawiło, ja sobie pomyślałem, jaki genialny pomysł na prequel tego filmu teraz. Lata 70 Beaver Fever. Tak, a ten film zapowiada w sumie coś Alla sequel, więc tak naprawdę to tutaj z tego może wyjść seria. Kochani, jeżeli za kilka lat będziecie słyszeli o całej serii, nie wiem ile tego może być już części. Ja wam powiem, że jak zobaczyłem tą scenę po napisach, to ja stwierdziłem, że ten potencjalny sequel, to naprawdę będzie miał jeden z najbardziej genialnych tytułów po prostu w sequelu ever. Bo tak jak tutaj było, a co tam chyba mogę to zaspojlerować, to nie jest wielki spoiler. Jak tutaj mamy Zombieverse, to tam będzie zombies. Tylko wiecie, połączone z pszczołami. no po prostu będzie się to prezentowało na plakatach przegenialnie moim zdaniem. Tak, Już na, już na tym etapie będą mogli sobie naprawdę postalać z promocją, jeżeli w tym kierunku pójdą. I właśnie widać, że za tym głównym pomysłem stała masa innych, mniejszych pomysłów. Mamy właśnie te sceny z nożami, mamy tę scenę z bobrem na stole i tą dziewczyną, która się tak cofa powoli. Mamy dialog nad uciętą stopą u sąsiada, w którym jeden <grym> rozmówca wcina nóżkę kurczaka, a druga <grym> jego rozmówczyni spanikowana pakuje uciętą stopę do torebki z lodem i w ogóle to co, ten dialog jest tak absurdalny, że nie da się nie wybuchać śmiechem, gdy się to ogląda. I nie, mamy martwego bobra zombie, przed tego jednym nożem, przybitego drugim nożem do stołu, trzecim nożem, który wystukuje swoim ogonem melodyjkę jeszcze na stole i tak jak gdyby nie wiem, to jest jakiś odgłos godowy tych bobrów czy coś w ogóle to jest masa takich fajnych aspektów dobrze wykorzystanych i też po napisach widać, że chyba twórcy współpracowali w ogóle z jakimś towarzystwem zajmującym się bobrami by dać wiele takich smaczków jak właśnie to wszystko całe przegryzanie tego drewna, to walenie tym ogonem i tak dalej, i tak dalej i też po napisach widać, że to nie był tylko jeden mały pomysł i kilka żartów zebranych do kupy, tylko że to od początku do końca miało być jak najbardziej zabawne. Nawet w napisach mamy chociażby tę sekwencję, tak, że tam żadne zwierzę nie ucierpiało i coś tam. I no, jest jakaś stała formułka na to w prawie. A oni to przegobili i tam jest właśnie, że chyba żadne, żadna istota ludzka ani zwierzę, martwe, żywe i każde inne tam nie ucierpiało. Oni ze wszystkiego sobie robią jaja i to udanie, a to się naprawdę rzadko udaje. Znaczy to tak, bo tak kadzimy, kadzimy, to, ja, to łożę łyżkę dziekciu no, do tej beczki miodu. Musi. I zaczyna się. Nie, nie, bo bo, bo, bo, bo, tak stwierdziłem tylko, że, żeby no tak za pozytywnie nie brzmiało, bo to też jak ktoś się nastawi, że to jest w ogóle, jakieś jakiś, jakiś super kino, to, to, po prostu powie, co oni w ogóle pierwszym za bzdury już nigdy no, ale nas to więcej nie posłucha. Może e. przypomnijmy, że my tu nie omawiamy filmów potencjalnych kandydatów do Oscarów, tylko omawiamy film o Bobrach Zombie, Nie, nie no, i, i tak, i to trzeba, to trzeba ewidentnie podkreślać, że w swojej klasie to jest film genialny. Natomiast jedna rzecz mnie tak po seansie trochę uderzyła, a to też w ogóle jak to jest Dobry film to pokazuje, że dopiero postanę się na to zwróciłem uwagę, że, że tak ta, na dobrą sprawę ten taki zmieniony kierunek, który dostajemy w tej drugiej części, jest w sumie z punktu widzenia logiki wydarzeń totalnie od czapy. Bo jak się jak widzimy na samym początku, jakby jak dochodzi jakby do powstania tych bobrów zombie, to to, co się później dzieje w tej drugiej części filmu, to moim zdaniem nie ma nijakiego uzasadnienia. No bo wiecie... no. Ale jak, nie? To, to nie powinno się tak zadziać i nie powinno się to zdarzyć. Znaczy nie wiadomo, co... Nie, nie, nie zmie... Dokładnie, bo mamy jakiś origin, ale nie znamy szczegółów, tak? W sensie nie wiemy... Dochodzi no, do jakiegoś no, wypadku, wiesz, tak? Ale... Jak, jak, jak, filmy, jak mamy film o zombie, to, to przeważnie jest jakiś, nie wiem, wirus, jakieś napromieniowanie, cokolwiek innego. Hmm, no, początek, jakiś... jest, początek jest identyczny jak Powrót żywych trupów 2. W Pobrocie Żywych Trupów dwa też właśnie jedzie wojsko i wypada im beczka do jeziora i właśnie w tej beczce jest gaz i, i jeden z bohaterów otwiera tą beczkę i zostaje zatruty gazem i właśnie tak powstają zombie. To jest jedyny chyba film, w którym właśnie tak, w taki sposób powstały zombie i no, no, no, ja się właśnie zastanawiałem, jak to tutaj zostanie rozegrane, bo, bo jednak w każdym filmie o zombie ugryzienie zombiaka powoduje przeniesienie się wirusa nie? No, tak samo było w Powrocie Żywych Trupów prawda? chociaż to był też komediowy film i zastanawiałem się, jak to tutaj zostanie rozwiązane, no i teraz wchodzimy w spoilery już <śmiech> I, i zostało rozwiązane, no może i od czapy no ale świetne, że uwaga spoiler Ludzie zamieniają się również w bobry zombie, no i, i mieliśmy właśnie niedźwiedzia zombie bobra, no przecież to było, a teraz będą pszczoły, zobry, bo... Psz... Fu, pszczoły, bobry, zo... Kur... pszczoły, bobry zombie, no. My nie wiadomo od kogo się pszczoły zaraziły, może będą jeszcze czymś A, bo pszczoły się od niedźwiedzia zaraziły, przecież to może, że będą teraz pszczoło-niedźwiedzio-bobry zombie, ale, ale rozumiem, o co ci chodzi, no, że normalnie to jest wirus, który przenosi się jakoś tam przez ślinę czy przez coś, a tutaj zostały zachlapane, a, a również zarażają. No, tak, no, no tak. to nie ma no, sensu. Ale, na... No ale tu, tu, tu wiecie, to je... lepiej nie wchodzić oczywiście w jakąś tam logikę i spójność taką yy, przyczynowo-skutkową tego filmu, no bo tu jest dużo takich absurdalnych scen, bo przecież na przykład ta sekwencja, o której Szymas wspomniałeś z tą nogą, no to przecież ona z punktu widzenia logiki jest po prostu kom, kompletnie od czapy, nie? One, oni chodzą w, ze stopą w woreczku obłożoną lodem, e, tam od pięciu czy sześciu godzin, ten lód nie topnieje, mimo, że tam na dworze jest 30 stopni chyba. Na, Ale ona, na, wymienia na... Ten, ona wymienia ten lód, ona wymienia ten lód. No, tak, no. Czy siak, no. no ale, ale a, tak czy siak, tak. A jak wchodzimy jest, no już w logikę, no to, no to przecież wszyscy wiedzą, że jak strzelisz w mózg Zombiakowi, to ginie, a tutaj nie giną, więc już, już, już na tym etapie ten film jest bez sensu, nie? No. Ale, ale, to, ale to przeszkadzało nie. tam wam to w czasie seansu jakoś szczególnie było. No, no nie wiem, właśnie to ja powiedziałem wprost, że po prostu to pokazuje, jak ten film jest fajnie poprowadzony, jak jest fajnie zrobiony, że takie rzeczy przychodzą ci do głowy po seansie i nie masz czegoś takiego, jak masz nieraz, nawet w wysokobudżetowych produkcjach, nieraz po prostu siedzisz i się łapiesz za głowę że, no Szymas wiesz o czym mówię? oglądałeś Hobita od Asylum na na ostatniej oh, jest Hobita, no to no to, to wiesz, to łapiesz się, Musiał siedzisz przekąpić. na wysokobudżetowym filmie i się łapiesz za głowę, no a tutaj no, nie, ma, nie miałeś takiego poczucia, no oczywiście wiadomo, że to pewnie była kwestia tego, że się nastawiasz na to, że to będzie właśnie lekko absurdalne, kiczowate i takie odczapy kino, ale i tak, no po prostu na tyle fajnie było to wszystko poprowadzone i zrealizowane, że po prostu nie miałeś ani chwili, żeby się zastanowić nad tym, że, że coś tu nie gra, że coś jest głupie albo odczapy, nie? Właśnie to jest, y, cóż, nie wiem, czy zabawne, czy smutne, ale no, bawimy się na tym lepiej niż na trzecim hobbicie, co jest. No, mówi samo za siebie, jakby nie patrzeć. Znaczy, szczerze mówiąc, jeżeli już tak weszliśmy w coś, co może przeszkadzać, to wiadomo, są jakieś czasami, niektóre sceny są przerysowane, tak dość mocno, na przykład jeden wypadek samochodowy, nie mówię o początkowym, a nie ostatnim, tylko jeden wjazd w drzewo, to już dość mocno stała przesunięta ta granica prawdopodobieństwa. Mamy, nie wiem, scenę seksu i sekundę później okazuje się, że koleś ma bokserki na sobie, co też wypada dość zabawnie. Mamy kilka takich pierdół, jedna kobieta leci sobie prosto na pledry, z okna skacze, spada, spada i upada na twarz. Jest kilka takich rzeczy nie do końca przemyśleć, ale to raczej nie przeszkadza szczególnie. Jedyne, co mnie wkurzało w tym filmie, to trochę te typy głównych bohaterów, bo ogólnie mamy sześć głównych bohaterów, którzy toczą to starcie z zombie i to są takie typowe typy. Typowe typy, piękne sformułowanie. Mamy taką zdradzoną dziewczynę, wulgarną dziewczynę, dobrą przyjaciółkę, mamy tego zdradzającego kolesia, mamy totalnego idiotę i takiego trochę bardziej bohaterskiego chłopaka. Nie wiem, to jest wulgarna dziewczyna, która cały czas wszystkim wrzuca. Rzuca do tych swoich koleżanek co chwila byczys, pussys, byczy pussys. Nie wiem, trochę... Nie wiem, czy to jest zabawne dla widza amerykańskiego, ale dla mnie to wypadało trochę jednak nie nienaturalnie i tak ani zabawnie, ani normalnie tak trochę mi to wybijało i potem, gdy jej charakter też trochę się zmienił i gdy ogólnie akcja trochę się zdynamizowała, to potem mi się to lepiej oglądało. Ale tu, tu to wystawa a propos tych typów, to o tyle jest to też ciekawe i to pokazuje, że, że ten film miał jakiś pomysł na siebie, że, że zobaczcie, że oni tam próbują trochę pogrywać, jakby, z, mam wrażenie, z takimi typowymi rozwiązaniami, właśnie jeżeli chodzi o zastosowanie pewnych schematów, takich, jeżeli chodzi o postacie. No bo, no bo mamy teoretycznie, właśnie tak jak mówisz, te typy były ustawione od samego początku, ale później, wiecie, no zmienia się tam jakaś dynamika po prostu pomiędzy tymi, tymi postaciami w, w, w tym sensie, że gdzieś tam jest to zaburzone mamy jakieś tam dodatkowe, dodatkowe elementy wprowadzone taką a la intrygę, umownie to nazwijmy. Oczywiście to nie jest nic wielkiego, ale, ale widać, że to, to też było zrobione jako ze świadomością, że ze, ze świadomością twórcy sobie wybrali takie schematyczne postaci do, do swojego filmu i też ze świadomością próbowali gdzieś tam to troszeczkę wszystko po, po, pozmieniać i, po, i poprzestawiać trochę tak, żeby gdzieś tam Widzę trochę, troszeczkę wybić i troszeczkę zaskoczyć tym co, się, tym, co się dzieje. No, rzeczywiście, bo później, tak jak mówię, trochę się tam zmienia w tej konstelacji i wypada to już dużo lepiej. Jeszcze z takich ciekawostek, wiecie, że wszystkie zombie dabingował <laughs> jeden facet? <laughs> Za odgłosy ząbrów odpowiada Fred Tatasciore. Tata to jest facet, który dabinguje innymi Halka dla wszystkich animacji od Marvela. No, proszę. <grym> tak. Pięknie, pięknie. A z innych ciekawostek, już tak płyntując, myślę, powoli naszą rozmowę, wspomniałeś o maratonie Hobbita. Jakiś czas temu fanpage nocnych maratonów filmowych z Heliosa wklejał właśnie trailer Zombrów i pisał, że co sądzimy o takim maratonie Zombry, Rekinado i, i tego typu filmy. Oczywiście pewnie pisał to w formie żartu, bo nie sądzę, żeby coś takiego udało się im puścić w kinie, ale no, byłby to maraton dość konkretny. Myślę, że, że, że, że mógłbym złamać swoją, swoje niedawne postanowienie o, o rezygnacji z wszystkich kolejnych maratonów i się na to udać. Nawet jeżeli to był żart, to ja teraz proponuję, aby wszyscy słuchacze, ich rodziny, znajomi i nie wiem wszystkie osoby, na które macie wpływ, zalajkowały ten post, znalazły go, skomentowały, może akurat kiedyś się uda. W sumie byłoby to dość ciekawe przeżycie. No fajnie by było. I tam, i, i tam byśmy już nie narzekali na hałas, na krzyki i, i, i na śmianie się w nieodpowiednich momentach, bo myślę, że tu nie ma chyba nieodpowiednich momentów do śmiechu. Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Oj, nie To podsumowując, jak już zapewne zrozumieliście z naszego przekazu, szczerze polecamy ten seans. To zły film, ale zarazem bardzo dobry w swojej klasie. I chyba wszyscy się zgadzamy co do tego. tak? W sumie to jeżeli ktoś lubi grozę i nie wzbrania się od kina klasy B, to powinien to obejrzeć i będzie dobrze się bawił. Myślę, że tutaj nikt nie powinien być zawiedziony, bo jeżeli ktoś siada do filmu, który ma tytuł Zombieverse, no to musi mieć konkretne oczekiwania i, i jeżeli zostanie, nie wiem, zawiedziony tym filmem, to znaczy, że coś jest raczej chyba z nim nie tak, a nie z tym filmem, bo, bo jeżeli kogoś zawiedzie zombieverse to nie rozumiem w ogóle w jakim celu włączał taki film. To jest film dla, dla konkretnych widzów i, i, i zapewniam, że to konkretne grono widzów będzie zadowolone zdecydowanie, bo to jest w swojej klasie film, moim zdaniem bardzo, bardzo dobry. Dokładnie tak. I w sumie to też chyba niezły film, jeżeli robisz jakąś domówkę imprezę, nie wiem, może nawet w Sylwestra, jeżeli nie macie jakichś konkretnych planów innych, możecie sobie opuścić to piwka i nie się przy nim bawić. I właśnie w związku z tym, iż kończy się rok, to jeszcze raz chcielibyśmy wszyscy życzyć Wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku, jeszcze raz wielu horrorografów książkowych, filmowych i każdych innych. I co? no, Wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń i do usłyszenia w nowym roku. I'm for old lines i'm my dear for old Za tydzień w kolejnym nawiedzącym Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Halo, słyszyłcie mnie?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 Już poranne biją dzwony, podcast wciąż niedokończony. Nocka mija, Auda Audacity się zamyka. Zmarnowałem godzin sześć, a nie mam nic. No i cześć.